Teraz dwa, trzy. Próba mikrofonu. Miało być tak zgodnie z tym yy, założonym na ostatnie odcinki. Kapoka planem, że teraz w 49. odcinku miało być o komiksach. Zgodnie z pierwotnym zamysłem tego podcastu, ale on taki głównie komiksowy, to przestał być już dawno. Ja miałem mówić o Manzetu Detektyw Jesz. Kęśiego, ale jakoś tak nie bardzo mogłem się tego zebrać. W związku z tym dzisiaj będzie trochę znowu o książkach. O książkach, bo korzystając z okazji, że dostałem, nazwijmy to umownie, podwyżką w pracy. Kupiłem sobie parę drobiazgów, do których się od dawna przymierzałem. Kupiłem sobie wreszcie na przykład Neuromancera którego lektura już po 20 minutach mniej więcej daje wam obraz jak wiele powkultury zawdzięcza wszystko tej książce i parę innych rzeczy dzisiaj będzie o niektórych z tych książek, które miałem tego lata wreszcie wziąć na warsztat i się z nimi zapoznać z dużym no, przyznam się zdziwieniem przyjąłem do wiadomości fakt, że w zeszłym roku został wydany tomik opowiadań Janusza Zajdla. Zajdel to pisarz, który no mam wrażenie, że wszyscy go znają. Jeżeli nie wszyscy go znają, to powinni, a jeżeli ktoś, kto nazywa się czytelnikiem fantastyki, nie zna nazwiska Zajdel, to powinien iść i za karę uderzyć się w stopę cegłą, albo zrobić coś w tym stylu. W każdym razie nie wiedzieć, kto to był Janusz Zajdel to dla miłośnika szczególnie polskiej fantastyki jest coś w rodzaju przestępstwa. Autor takich powieści jak Paradyzja, cała prawda o planie Cixi, jak Wyjście z Cienia, czy no wreszcie prawdopodobnie najbardziej znane Limes Inferior, którego główny zamysł przypomina nieco twarzą ku ziemi parowskiego, czy też może to Roski przypomina Zajdla, nie pamiętam kto z nich napisał pierwszy swoją powieść, umarł, zmarł w połowie lat osiemdziesiątych. To była legenda wtedy polskiej fantastyki. Człowiek ten tworzył, jeśli chodzi o powieści przynajmniej, głównie antyutopię. Przedstawiał pozornie szczęśliwe, egalitarne, no, nie, nie, nie bójmy się tego nazwać w imieniu socjalistyczne, niemalże społeczeństwa, których wszystko było podszyte kłamstwem i nic nie było takie, e, jakie się wydawało. Myślę, że on by się doskonale dogadał z Filipem Dickiem, który też miał obsesję na punkcie tego, że cały świat to jest jedno wielkie kłamstwo i tak naprawdę nic nie jest prawdziwe. W zeszłym roku wyszedł e, po wielu latach przerwy z biuro opowiadań Zajdla. 30 parę opowiadań, które wybrała Jadwiga Zajdal, jego żona. I to jest, powiem, bardzo fajny zbiór. Naprawdę czytałem kilka jego zbiorów, a ten jest o tyle szczególny, że bardzo przekrojowy. Od rzeczy najstarszych, które kiedy się czyta, to ma się wrażenie obcowania no, żywcem, wręcz z pilotem Pirksem, z taką fantastyką heroiczną, kiedy kosmonauci byli kowbojami w przestrzeni, kiedy byli bohaterami, kiedy czuło się taki podniosły duch, jaki otaczał Jurija Gagarina, kiedy ten po raz pierwszy oderwał się od ziemi. Przez rzeczy z końca lat 70., przez bardzo przemyślne, ale trudne teraz często do odczytania alegoryczne historie, tak jak opowiadanie o pewnym autorze literatury, który umawia się z wydawcą, co napisze w swojej przyszłej książce, tak aby wydawca mógł jej nie wydać, ze względu na sam pan rozumie, nie ma u nas cenzury, ale to mogłoby się źle kojarzyć I dzięki temu wydawca wypłaca odszkodowanie autorowi, który żyje właśnie z nienapisanych książek. Do tego typu rzeczy no, trzeba niestety, żeby złapać ich kontekst, odwołać się troszeczkę do rzeczywistości, w której pisał, w której tworzył Janusz Zajdel do lat 70., do początku lat 80. w Polsce ludowej, aż do rzeczy właśnie takich zupełnie... Jemu wtedy współczesnych słowy lat 80. Między innymi w tym zbiorze znajduje się kilka niepublikowanych wcześniej opowiadań, w tym napisany na zamówienie Felika Pola do pewnej zagranicznej antologii wyjątkowo trudny teren. Opowiadanie niezwykłe, założenie było takie, że pisarz z każdego kraju ma napisać teksty w jakiś sposób obrazujący cechy narodowe z kraju, z którego pochodzi. I wyjątkowo trudny teren, a ja pozwolę sobie tutaj na mały spoiler, opowiada o obcych, którzy przejmowali ciała ludzi, aby próbować ubić z nimi interesy. Ludzie przejęci przez obcych byli takimi rzecznikami. No i opowiada historię dwóch obcych, którzy mieli nieszczęście trafić na Polaków. Polacy, no cóż, no, naród wyjątkowo cięty pod tym względem, nie lubi narzuconej od górnej władzy, więc buntowali się przeciwko obcym, sprzeciwiali się im jak mogli, a jedyne co tak naprawdę mogli robić, to po prostu upijać się do nieprzytomności, aby e, jako ciała nosicielskie byli dla gospodarzy zupełnie nieprzydatni. Jest, e, jest z tych opowiadań wiele. Przywodzą na myśl niektóre z nich wątki i problemy podejmowane między innymi właśnie w wyjściu z cienia. E, cały czas Zajdel odwołuje się gdzieś tam do dwóch rzeczy. Do upadku społeczeństwa, ale tak pod każdym względem do upadku moralności, do upadku etyki ludzkiej, a także do upadku społeczeństwa jako konceptu, do upadku cywilizacji. O tym jest między innymi opowiadanie aproksymowany koniec świata i parę innych. A druga rzecz to jest właśnie taka niezłomność ludzkiej woli i Niezłomność człowieka w obliczu przytłaczającego go zła i także to, jak łatwo czasem ulegamy kłamstwu, jak łatwo czasem ulegamy ludziom, którzy fałszują rzeczywistość, a my w pogoni za szczęściem w dążeniu do jakiegoś takiego samospełnienia zupełnie zapominamy o tym, co jest ważne. Sympatyczna rzecz, wydała to super nowa, która... Ma na koncie także kilka powieści Zajdla. Jeżeli ktoś nie czytał, rzecz absolutnie świetna. Mnie nie spodobała się tylko tytułowa relacja z pierwszej ręki, którą zresztą dosyć dobrze znałem z poprzedniej lektury. Zdradzę jedynie tajemnicę, mówiąc, że osobiście nie przepadam za literackimi przetworzeniami legendy o Chrystusie z Nazaretu. O ile Zajdel miał na koncie całkiem sporo powieści. to Marek Huberat o którym już w kapoku opowiadałem nie może się ich zbyt dużą liczbą poszczycić tak naprawdę są to trzy pozycje Gniazdo Światów dosyć dobrze znane i bardzo sławne o którym wspominałem Miasta pod Skałą o których też już mówiłem i najnowsza jego powieść. Watran Aurajo On ma coś takiego w sobie że nad swoimi rzeczami pracuje długo Watran Aurajo przez mniej więcej 10 lat powstawał z tego co zauważyłem w podpisie do tekstu podobnie zresztą miasta okres pracy nad tymi dwoma powieściami trochę na siebie nachodzi Watranem Aurajo Marek Huberat może nie wytrąca z ręki Berło Dukajowi ale na pewno chwyta je bardzo silnie i już nie będzie chciał się nim dzielić w jednej kwestii, w kwestii tworzenia idealnie przemyślanych, doskonale opracowanych światów, które równocześnie są tak bardzo ludzkie i tak bardzo nieludzkie. Dukaj dał popis swojej niesamowitej wyobraźni w chociażby innych pieśniach, gdzie w świecie kratistosów posługujących się obcą fizyką i obcą magią ludzie żyli niewypodobnie, ale zupełnie inaczej e, w świecie lodu, gdzie zupełnie inaczej wyglądała alternatywna historia też odwołująca się do obcej kosmicznej fizyki i przez to zmieniająca całą rzeczywistość i w paru innych miejscach Vatra jest to relacja z pierwszej ręki przedstawiona przez tytułowego Aurajo. Aurajo oznacza orła, Watran to jest płomienisty orzeł. Jest on szamanem ludzkiej społeczności żyjącej w macinej dolanie. Stopniowo czytelnik orientuje się, że jest to być może jedyne skupisko ludzi na tym świecie. Ponieważ poza tym światem istnieją także inne. Aurajo, szaman, jest strażnikiem wiedzy, której w większości sam nie rozumie. Nazywają go orłem, ponieważ w odróżnieniu od innych porośnięty jest piórami, których zaszczepienie w skórze jest jednym z obrzędów. Jest to związane z bardzo nieprzyjaznym środowiskiem pełnym drobnoustrojów, które sprawia, że po sześciu cyklach hibernacji, po sześciu zimach matczyna na dolanie, ludzie kończą swój cykl życiowy, jednocześnie rozpoczynając nowy. Oczywiście to, jest, to są inne cykle niż, niż ziemski rok. Vatra Naurajo to jest historia o tym, jak ludzkość się degeneruje. O tym, jak ludzie, którzy dawniej posiadali wiedzę i posiadali cywilizację, odcięci na wystarczająco długo od innych ośrodków ludzkiej cywilizacji, popadają stagnację, a potem zaczyna się regres. Ludzie w Macina i dolanie żyją mniej więcej takim rytmem, jak bohaterowie chłopów, jak rolnicy żyjący z ziemi i ze zwierząt na początku, pod koniec XIX wieku. Jest to świat dzięki temu bardzo nam bliski i ich zachowania i ich odczucia są nam w bardzo dużym stopniu tożsame, bo my obecnie, ludzie cywilizowani, żyjący w ztechnicyzowanym XXI wieku, zachowujemy się tak samo. Też zresztą tak samo, jak mieszkańcy Maccinaj, chcielibyśmy sięgnąć ku gwiazdom. A jednocześnie ich biologia, ich etiologia, cały otaczający ich ekosystem jest dla nas już zupełnie obcy. To nie są ludzie, to są ksenomorfy, to są humanoidy, z którymi być może kiedyś na drodze ewolucyjnej mieliśmy wspólnych sprzodków, ale z którymi się rozstaliśmy. I właśnie e, niesamowitą rzeczą u Huberata jest to, że czytelnik w, w obcości tamtych ludzi orientuje się tak bardzo późno. Ja troszeczkę tutaj być może psuję e, przyjemność czytania, więc nie będę wydawał się szczegóły. Są detale, które nas od mieszkańców różnią bardzo. Powieść jest masywna, jest to cegła. Myślę, że Huberat e, przychylił się do manifestu Dukaja o pisaniu cegieł. Dwie jego po powieści ostatnie to rzeczy potężne. E, jest też coś takiego w, w Atranie Aurajo, że pierwszy raz, no, jest to trzecia powieść Huberata, którą czytam z trzech nie mam poczucia, że zakończenie powinno być inne. Tak samo jak nie spodobało mi się zakończenie Gniazda Światów i tak samo jak poczułem się nieco rozczarowany zakończeniem Miast pod Skałą. E, otóż no, Uraju kończy się w jedyny możliwy sposób, zostawiając wszystkie otwarte wątki i czytelnik może tylko tak naprawdę zastanawiać się i wybrać co było dalej. Ciekawym zabiegiem też było dołączenie dwóch opowiadań starszych opowiadań Huberata do, do tej powieści Ciepłe Słoneczne Miejsce Lęgowe i Majka Iwanna Majka Iwanna, o ile się orientuję jest dosyć znanym opowiadaniem tego autora, zresztą w ogóle jego opowiadania są bardzo dobre i zasługują jak najbardziej na uwagę one znajdują się na końcu książki, więc czyta się je nawet jeżeli ktoś czytał je wcześniej i czyta je po raz drugi przez pryzmat macina i dolany przez pryzmat tej zapomnianej wiedzy której strażnikiem jest Aurajo i nagle po przeczytaniu wszystko wskakuje na swoje miejsce kiedy wpadają ostatnie słowa Majki i Wanny e, wszystkie elementy układanki są na swoim miejscu coś zaskakuje zatrzaskuje się i mamy absolutnie pełny obraz. Stanowczo kandydat do tytułu jednej z najlepszych, nie wiem czy najlepszej, ale na pewno jednej z najlepszych książek, jakie w tym roku miałem okazję przeczytać. Tego samego nie mogę niestety powiedzieć o zbiorze opowiadań Orbitowskiego. Słuchacze zachęcili mnie, żebym po niego sięgnął. Tak zrobiłem, chociaż zachęcali mnie, żeby sięgnąć po trace ciepło i po zimny Wrocław. Było ciężko znaleźć tę pozycję, więc ponieważ trafiło mi się nadchodzi, sięgnąłem po nie. Muszę z przykrością stwierdzić to, co mówiłem już wcześniej, chociaż chyba nie, nie na tych falach, że czytane horrory do mnie nie przemawiają. Horror niestety dla mnie musi operować gdzieś klimatem, musi operować obrazem, muzyką. Wtedy on potrafi do mnie przemówić, kiedy czytam, w jakiś sposób nie jestem w stanie odczuwać strachu. Tak samo było z Kingiem, którego śnie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie, ale nie przerażało mnie w żadnym wypadku, mimo że choroby psychiczne to jedna z moich ulubionych rzeczy. Podobnie było z paroma innymi pozycjami, miasteczko Salem to było dla mnie jedno wielkie pośmiewisko, a nie horror. Nie mówię, że to była zła książka, żeby tu mnie zaraz do skopał, ale nie była straszna. Z jest tak, że też nie jest straszny. Troszeczkę e, myślę, że powinienem podejść do niego tak jak do innego zbioru opowiadań. E, był taki facet oszufski dziennikarz. On napisał taki zbiorek Drapieżnik, wspierającym miejskie legendy, a to Czarna Wołga, a to obcy w ścianach, pod ziemią, gdzieś tam za betonem piwnic. A to suka wychowująca w lesie ludzkie dzieci. Eee, I w podobnych klimatach jest utrzymany, mam wrażenie, orbitowski. Rzeczy u niego są niezwykłe: są anioły, jest śmierć, są diabły wychodzące z podziemi, są ludzie, którzy w tym wszystkim się gubią. Są wysłannicy sił, których nie potrafimy zrozumieć. Jednym słowem, no po mnie troszkę ta lektura spłynęła natomiast nie zniechęciła mnie i ponieważ czytałem sobie opis Trace Ciepło i skojarzyło mi się bardzo pozytywnie z, z martwymi chłopcami detektywami znanymi z komiksów Vertigo, nomen pomyślałem, że jeszcze po niego sięgnę natomiast mimo, że nie nazwę tego zbioru rozczarowaniem to dla mnie Orbitowski to było takie po prostu czytadło na jeden weekend w sam raz żeby zaliczyć je w samolocie albo w pociągu i w zasadzie na tym koniec kolejną rzeczą po którą wreszcie sięgnąłem z pewnym opóźnieniem było metro 2033 Glukowskiego ja bardzo lubię takie klimaty ja dobrze się czuję w postapokalipsie, znaczy dobrze czuję się jako czytelnik postapokalipsy i muszę przyznać, że wizja ludzi stłoczonych pod ziemią kryjących się jak szczury w korytarzach do mnie bardziej przemawia niż Mad Max ze swoją pustynią spalonymi wrakami samochodów i przymierzający właśnie taki tępy świat prymitywnych osiłków może dlatego, że jednak ja gdzieś w organizmach urbanistycznych dostrzegam może inaczej. Organizmy urbanistyczne fascynują mnie w pewien sposób. Społeczności tego typu zbiorowiska, takie mrówcze, kopce gdzieś funkcjonujące, są dużo bardziej fascynujące niż, niż małe, zamknięte społeczności. Ja, tak jak wspomniany King, nie darzę sentymentem małych, zamkniętych, ludzkich grup, tylko duże rzeczy. Metro jest przedstawione w sposób sugestywny, chociaż tak naprawdę współczesnemu odbiorcy kultury nie trzeba dużo, wiadomo jak jest pod ziemią, ciemno, prawda strach przed tunelem w ciemności, każdy zna klaustrofobię w ten czy inny sposób, nawet jeżeli nikt jej nie doświadcza każdy zna ci, którzy mieli okazję podróżować koleją podziemną a nie jest to znowu aż tak niepopularny wynalazek znają ten taki dreszczyk szczególnie kiedy wchodzi się do metra pierwszy raz ja pierwszy raz metrem jechałem ponad 15 lat temu kiedy no więcej, prawie 20 kiedy miałem okazję odwiedzić Paryż potem pojawiło się metro w Warszawie troszeczkę mniejsze jakby skromniejsze Glukowski przedstawia historię opartą na doskonale znanym schemacie Młody chłopak, prawie jak Luke Skywalker, zupełnie przypadkiem zostaje postawiony przed misją, którą musi wypełnić, bo od niej zależy życie wszystkich. Co tu dużo mówić, misję wypełnia. Po drodze ma mnóstwo niesamowitych przygód. Trzeba przyznać, że autor, który zresztą jest dziennikarzem, więc biuro ma raczej lekkie, sięga głęboko w, w kulturę, sięga głęboko do nagromadzonej już y, warstw osadów literackich. Mutanty, mnóstwo różnych ciekawych y, miejskich legend o drugiej linii metra, o tym, co siedzi pod Kremlem, o paru innych jeszcze drobiazgach, nie chcę za bardzo zdradzać. Bardzo dobrze oddaje też y, społeczeństwa upadku, gdzie tak naprawdę obowiązuje barter, a jedynym pieniądzem są naboje do Kałasznikowa. Dosyć ciekawie pokazuje zróżnicowanie zachowań różnych grup. Stację Okrężną, gdzie rządzą żelazną ręką kupcy w zasadzie i gdzie ludzie żyją bogato i dostatnio. Czwartą Rzeszę, gdzie neofaszyści cały czas krzyczą metro dla Rosjan linię czerwoną gdzie ostali się komuniści co w Rosji nie może dziwić bo tego typu sentyment jest tam ciągle silny ale im przedstawieni, przeciwstawieni są np. trockiści, również czerwoni ale tacy zupełnie inni niesamowita wyprawa przez pełną przygód bardzo urokliwą wieczną noc podziemnej kolei nie jest to może książka wybitna, ale na pewno świetna lektura na lato i warto ją polecić. To oczywiście jest tylko kilka propozycji, te wymienione wcześniej pozycje, natomiast mam wrażenie, że są one na tyle przekrojowe, że każdy będzie miał szansę coś wśród nich sobie znaleźć. A ponieważ jeszcze zostało kawałek lata, to jest dobra okazja, żeby poczytać zamiast przyłączać się do idiotycznych akcji na Facebooku w stylu. Pokażmy nieczytającym, że jest nas więcej. Równie dobrze moglibyśmy założyć akcję. Udowodnijmy wszystkim, że mamy skrzydła. To może po prostu trzeba iść kupić coś albo odwiedzić bibliotekę i poczytać. I w ten sposób, a nie jakimiś idiotycznymi akcjami podtrzymywać tradycję czytelnictwa w tym kraju, w którym ja przez ostatni miesiąc wyrobiłem pięcioletnią normę przeciętnego Polaka. A więc pozdrawiam Was.